Minęła 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki Olaf Warzyński. Za cztery godziny minie okrągłe sto lat. Na jubileusz Jedynki odbędzie się wielki koncert Wiek Radia. Tankowiec zaatakowany w cieśninie Ormus. Ogień otworzyły dwie łodzie irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Użyli paralizatora, by obezwładnić i okraść ofiarę. Jest areszt dla sprawców napadów w Lublinie. Kulminacja obchodów stulecia Polskiego Radia, a więc jedynki, coraz bliżej. Za 4 godziny o 17.00 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego odbędzie się koncert Wiek Radia. Pod batutą Łukasza Luka Rostkowskiego na scenie wystąpią Natalia Kukulska, Krystyna Prońko, paktofonika Krzysztof Cugowski oraz Anna Rusowicz. Jestem związana z Polskim Radiem już od wielu lat. Taki wspaniały partner, który wierzy w mój talent. Tutaj też byli z Radiem związani moi rodzice i na szczytach list Przebojów mieli swoje piosenki. Myślę, że to jest dla mnie taki przyjaciel, który towarzyszy mi w mojej karierze, dlatego nie miałam wątpliwości, żeby wziąć udział w tak pięknym wydarzeniu i obchodach. Koncert będziemy transmitować w Jedynce, przypomnijmy, od 17:00. a potem zapraszamy na specjalne wydanie audycji, tylko szczerze. Irańczycy zaatakowali w cieśninie Ormus przepływający tankowiec, przekazała brytyjska agencja morska UKMTO. Według relacji kapitana dostatku podpłynęły dwie łodzie Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej, a ich załoga otworzyła ogień. Nie ma jednak informacji, by w wyniku ataku ktoś ucierpiał. Do incydentu doszło około 20 mil morskich od wybrzeża Omanu. Iran ponownie zamknął dziś cieśninę Ormus w reakcji na blokowanie przez Amerykanów irańskich portów. Z jednej strony prokuratorskie śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto i strat w wysokości 350 milionów złotych. Z drugiej kolejne starania obozu rządzącego by uchwalić ustawę o rynku kryptoaktywów.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 Mieliśmy w Polsce wiele afer. Mieliśmy piramidy finansowe, mieliśmy Ambergold, mieliśmy włudzenia na wnuczka. I dzisiaj mamy tą aferę, w której to się wszystko układa. Święta Trójca, czyli PiS, Konfederacja i pan prezydent Nawrocki bronią cwaniaków i przestępców. Jarosław Selin z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje ustawę zaproponowaną przez rząd. Jego zdaniem rynek kryptowalut rozwijałby się za granicą kosztem polskich firm. Trzeba to rzeczywiście uregulować, tylko uregulować to mądrze. W sytuacji ustawy, którą proponował rząd o rok opóźnionej od konieczności, która wynikała z rozporządzenia Unii Europejskiej, napisanej na kolanie, przeregulowanej, okazało się, że po prostu jest to jakaś forma biznesu, choć mi się ona osobiście nie podoba. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 243 posłów. Zabrakło 20 głosów. To będą pierwsze w historii takie ćwiczenia w Unii Europejskiej. Ich scenariusz zakłada, że państwo członkowskie staje się celem zmasowanego ataku hybrydowego i w tej sytuacji ubiega się na mocy traktatowej klauzuli o wzajemnej pomocy, o wsparcie innych krajów. Dotychczas procedura ta została uruchomiona tylko raz po zamachu terrorystycznym w Paryżu w 2015 roku. Ćwiczenia zaplanowano na początek maja. Nie będą mieć charakteru militarnego. Odbędą się na szczeblach ministerialnych, w tym resortów dyplomacji i obrony. To są aktualności jedynki. Jest tymczasowy areszt dla sprawców napadu w Lublinie z użyciem paralizatora. Ofiarą przestępców był 67-latek, którego napastnicy okradli. Do napadu doszło 8 stycznia. Napastników było trzech, mówi Andrzej Fiołek z lubelskiej policji.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 Mężczyźni zostali zatrzymani i usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Do aresztu trafili na trzy miesiące. Grozi im do 20 lat więzienia. W aktualnościach jeszcze Poznań początek sezonu linii turystycznych. Na miejskie ulice i torowiska wracają historyczne autobusy i tramwaje. Także te z innych miast, mówi Łukasz Bandosz z Klubu Miłośników Pojazdów Szynowych. To polega na pewnej wymianie między miastami. I tak z Warszawy mamy w tym roku skład wagonów typu 13N, a z kolei nasz krótki Helmut, czyli wagon GT6, powędrował do stolicy. Z Krakowa przyjechał skład zmodernizowanych wagonów typu N ND. Na przejażdżkę zabytkowymi pojazdami można wybrać się w soboty, niedzielę i święta, aż do ostatniego weekendu września. A po zimowej przerwie wróciła także na tory wąskotorowa kolejka Maltanka. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Co sobota na ogół bezchmurna lub z niewielką ilością chmur, inaczej jest na Lubelszczyźnie, gdzie możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 9 stopni w koło brzegu, 14 w Warszawie i Łodzi, 16 w Poznaniu, 17 we Wrocławiu, 18 w Słubicach na barometrach w stolicy 1007 hektopaskali. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o stanie wód wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 135 cm w ciągu ostatniej doby ubyło 3. W Szczucinie 131, ubyło 6. W Zawichoście 234, ubyło 2. W Puławach 140 ubyło 2, w Warszawie 174 ubyło 6, w Kępie Polskiej 231 ubyło 3, we Włocławku 162 ubyło 1, w Toruniu 188 ubyło 4, w Tczewie 371 ubyło 8, na Asanie w Przemyślu 93 bez zmian, na Narwi w 90 ubyło 1, na Bugu we Włodawie 128 ubyło 1. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Raciborzu Miedoni 154 bez zmian, u ujścia Nysy 277 bez zmian, w Malczycach 172, przybyło 22, w Połęcku 112, przybyło 14. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 158 bez zmian, w Gorzowie Wielkopolskim 205, ubyło 3. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem Jedynka. Polskie radio. Ogłoszenie społeczne. Słownik podatnika. Ratunek.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 Diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki, i nie uzależnia. Valerin sen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z trzciny wspomaga odprężenie. Wyciąg strzyżek trzuszek wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Gdy wszystko budzi się do życia, w Black Red White rozkwitają najlepsze okazje. Setki mebli i dodatków nawet 55% taniej. W 10 lekkich ratach 0%. Tylko do 26 kwietnia. Odwiedź nas w salonach i na bwp.pl. Złap okazje zanim znikną. Reklama. Autopromocja.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 Wiem, odcinek trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąty siódmy. Dzień dobry, panie. Dlaczego Gienek nie odbiera telefonu? No może nie słyszy. Nie, nie zapomniał o pani. Pojechał umyć samochód. Powiedział, że brudnym nie może pani zawieść na lotnisko. No na pewno zaraz się odezwie. Dobrze, no do zobaczenia. Tak, tak, też przyjdę się z panią pożegnać. Aj, przepraszam cię, nie, Miriel. Nie, ma sprawy. Mamy tu dzisiaj straszne zamieszanie. Gienek zawozi panią Reginę na lotnisko. A, no tak, tak, tak, wiem. Spotkałam ją dzisiaj w drodze do ciebie, ciociu. Leci do Australii, tak? Do swojego pana Alojzika. Tak, jest cała zaaferowana. No, tak, to strasznie daleko. Wyjazd hmm. na drugi koniec kuli ziemskiej. Oh, Młodzie. A propos wyjazdów. Aha. Jak twoja mama? Ach. Mówi, że tam na Haiti wszystko dobrze, ale to znaczy, że nie chce mnie martwić. Wczoraj podczas rozmowy słyszałam coś jakby strzały albo petardy. Nie wiem, mama mówiła, że to dzieci się bawią. Jak ona tam żyje? Przykonywała mnie, że normalnie ma pieniądze, bo przecież zabezpieczyliśmy ją finansowo. Kupuje jedzenie tam, gdzie akurat jest. Nie wychyla z domu nosa, jak coś się dzieje. Są miejsca, wiesz, w które w ogóle nie chodzi. A powiedz mi, mhm. dlaczego nie przyjechała z wami do Polski, Ach. tylko wróciła na Haiti? Mówi, że teraz znowu jest u siebie. I nie boisz się o nią? No, daj spokój, przepakam jej ten wyjazd i cały czas się strasznie boję. Gangi kontrolują miasta, są odpowiedzialne za porwania, wymuszania, gwałty i przemoc na ulicy. No, Państwo sobie zupełnie Lestąbe, nic nie radzi. No tak, tak, tak, czytałam coś na ten temat. No ale mama uparła się, żeby tam być. Kiedyś, jeszcze zanim przyjechaliśmy do Warszawy, powiedziała, że chce umrzeć tam, w domu. I mówiła o tym tak spokojnie, jakby mówiła o pogodzie, wiesz. No, czekaj, a, a Paryż? On. Nie zadomowiła się w nim? My no, my. zupełnie się nie odnalazła, mimo że mówi trochę po francusku i mieszkała przecież z nami. O, tak, tak, bariera językowa tutaj w Polsce też byłaby nie do pokonania. Dokładnie. Ale mama chyba nie jest tam sama. Ma rodzeństwo w Pau Troje z nich jeszcze żyje. Każdy ma dzieci, mm -hmm. a ich dzieci, kolejne dzieci, no, tak. <laughs> mieszkają pod jednym dachem. No, na <laughs> Heidi to standard. No, czyli jest zaopiekowana. <laughs> to dobrze. Mm -hmm. A Franceska? Oh, no ona chce wracać do Francji. Mówiliście, że mm -hmm. zapiszecie Franceskę do francuskiej szkoły. Tak się stało? Tak, le français no, chodzi do francuskiego liceum na Saskiej Kempie. słyszałam o tym liceum bardzo dobre opinie. Co, niesłusznie? Nie, nie jesteście zadowoleni? No, no, my bardzo A Franceska? Przynajmniej tam się nie czuje obco Mówi, że to jedyne miejsce w Warszawie, w którym nie musi się przed nikim tłumaczyć. Ale z czego? No z tego, kim jest i jak wygląda. Tylko Acha. w szkole oddycha pełną piersią, rozumiesz? Ma swój ukochany francuski, ludzi tak jak ona, czyli z różnych stron świata. No tak. I, i, I nikogo nie dziwi jej kolor skóry. No to chyba dobrze. Ba, oui, ba, bien sûr, tylko że jest to kilka godzin w ciągu dnia. A potem... Wychodzi na ulicę i to wraca. Co takiego? Takie wymowne spojrzenia. No takie, wiesz, jakby to powiedzieć, oceniujące, że nie jesteś stąd. Ludzie, którzy patrzą sekundę za długo, niby nic, ale oni, uwierz mi, jak mówisz za wolno, mm. jesteś obca. Za dobrze okay. mówisz, alors c'est surprenant C'est zaskakujące Dobrze mówisz polski I to podejrzane Nigdy nie możesz poczuć się Po prostu normalna no, Ja tego chyba tak nie widzę Powiem ci, że ja dotychczas też tego nie widziałam Miriam, mhm. Mam nadzieję, że nie spotkałeś Ty się ostatnio Ani ty, ani twoja Franceska z jakąś wrogością A no, no, no, no, no A z agresją to nie Ale wierz mi Polacy nie zawsze są tak inklu inkluzywni, inkluzyw, jak się mm -hmm. mówi. Inaczej jest przejeżdżać do Warszawy w interesach, wpadać na chwilę, zawsze w biegu, a potem wracać do siebie. Aha, tak. A co innego, tu żyć na stałe. Ale żałujesz, że przyjechaliście? No, my będzie no, tu. No ale na przykład wczoraj klientka w sklepie. Zapytała mnie, czy mówię po angielsku mhm. Odpowiedziała mi, że nawet po polsku Normalnie I to bardzo dobrze I wiesz, co zrobiła? Co? Zaczęła mówić wolniej Jak do dziecka A jeszcze poczekaj, Jeszcze inna zapytała Czy to mój sklep? Wcześniej naprawdę to się nie wydarzyło Żamę nie obsługiwałaś klientów? A no poczekaj, rzeczywiście masz rację, bo wpadałam i wypadałam. A co, w Paryżu jest inaczej? Zdecydowanie tak. Nie, nie zrozum mnie źle. Nie mówię o niechęci, bo to, to raczej cicha bariera niż jawna dyskryminacja. Ale poczekaj, dość już od moich problemów. Powiedz ciociu, jak Justynka? Ojej. Ojej. No bałam się, że o to zapytasz. Co się stało? Nic ci nie mówiła? Aret, Boże, no nie. No to. Nie wiem, czy ja powinnam. A to, to, to, to, to, ciociu, nie musisz, jeśli nie chcesz, to. Nie, nie, no zresztą. A chyba będzie milżej, jeśli to z siebie wyrzucę. Justynka była u terapeutki. Twierdzi, że to z mojego powodu. Kła? Dieu. Mhm. Wydała 300 złotych na wizytę w poradni i uważa, że oh. dawno nie zainwestowała tak dobrze pieniędzy. Znam kilka lepszych sposobów. <laughs> że wreszcie Aha. ma narzędzia, które pozwolą jej postawić granice i nie wpuszczać do swojej strefy komfortu i tu uważaj, obozowej nadzorczyni. O lala. La. a kto on no jest? No jak to? Aha. No niby ja. Kto Ty, miała? ciociu, nadzorczy... Nie, Nic nie rozumiem A ja przecież tylko pytam O mojego ukochanego wnuka no, Nic się nie wtrącam e, o, Uwierz o, o. mi Ojejku, ciociu, a jaka jest wersja Justynki? <grym> że ciągle ją pouczam e? A ona nie ma już siły udowadniać Że jest dobrą matką, bo mm. jest I wie, co jest dla jej mm. dziecka najlepsze no, tak. Lepiej niż ktokolwiek inny Czyli ja Mm. że ma swoje życie I nie chce, żebym ciągle w nie ingerowała no, tak. A ingerujesz, ciociu? Nie no, skąd? No, że... Znasz mnie mm. Powiedziała też, że musi ode mnie odpocząć mm. To jest ta granica, którą stawia Mam nadzieję, że nie na długo I że ten konflikt Ach. rozejdzie się szybko mm. Jak się tu tutaj u was mówi Po kościach No, nie wiem, nie wiem Na razie to moja córeczka mnie dała nieźle w kości no, Tylko Proszę cię, żeby ta rozmowa została między nami. A, tak? no, no, no nie ma problemu. Wiem, że się przyjaźnicie mm. i no, nie chciałabym, żeby ta sytuacja wpłynęła na wasze stosunki. Ciociu, oczywiście, kłopoty to moja specjalność. Mm. <śmiech> A właśnie. Aha. Powiedz co, u Jacka, Aha. jak odnalazł się w nowej sytuacji? On wierzy, że wszystko się ułoży. Aha. Mają otworzyć z Robertem gabinet i, i teraz tylko tym je. O, a, a może to Jacek miał właśnie po mnie przyjechać? Albo pani Malinowska. A, no właśnie, od wczoraj jesteśmy w stałym kontakcie. O, cześć. Dzień dobry! Miałaś rację, to Jacek i nasz Roberto! Dzień dobry, chłopczy. Dzień dobry, ciociu! Witaj, mamo. Masz pozdrowienia od Justynki. O, naprawdę? No, no chodź, na chodźcie. Nie uwierzysz. No? Wygląda na to, że będziemy sąsiadami Daj burzeka Zaraz, zaraz, jak to sąsiadami No Siadajcie proszę e, Jacek, właśnie o tobie rozmawiałyśmy z Mirielką Oglądaliśmy dzisiaj trzy lokale Jeden z nich jest tuż obok Ale gdzie, gdzie dokładnie? Na Lipowej o, Tu, na Powiślu to zupełny przypadek Myślę, że nie, miałbyś niedaleko do pracy No właśnie, przysłowiowy rzut beretem Aha. Agentka nieruchomości zaproponowała nam pięćdziesiąt kilka metrów kwadratowych e, no, okay. Dwa pomieszczenia z małą recepcją o. Idealnie pod gabinet fizjoterapii A z no. Saskiej Kępy mógłbyś przyjeżdżać rowerem Nie, no na razie to już my idealnie a, a sam lokal? No, wymaga drobnego odświeżenia To na Aha, pewno będzie drobne. kosztowało także... Mamy tu w kamienicy dwóch fachowców od remontów Nie o nich. Mam na myśli pana Edka i pana Kominka. A, Sprawdzeni o, o. i co najważniejsze, zaufani. Dobrze, dobrze, że ciocia o nich wspomina. Wygląda na to, że będziemy potrzebować pomocy któregoś z nich, Robert. Największy atut tej lokalizacji to duży ruch pieszy, bo mhm. tuż obok znajdują się Uniwersytet Warszawski i Centrum Nauki Kopernik no, oraz nowoczesne apartamentowce i biurowce, co oznacza klientów premium. No i to dla was ważne, szczególnie dla Jacka. Robert ma swoich pacjentów, no zdecydowanie tak. A, Roberto to wybitny specjalista. Masażem ja postawił wiecie. mnie na nogi po Prawda. operacji. No i Jacek I... też, no. tylko w trochę innej dziedzinie fizjoterapii neurologicznej. Hmm. Czyli hmm. będziecie się znakomicie uzupełniać. Też tak myślę. Co ważne dla wspólników, pasujemy do siebie charakterologicznie. O. Jacek, siła, ja... Spokój. Razem siła spokoju. A, brawo. A, Roberto, przed nami świetlana przyszłość. Najważniejsze, że nie zaczynamy od zera. No właśnie. Tak. Każdy z czymś przychodzi. To prawda. Ja wnoszę coś, mhm. co rzeczywiście działa i grafik pełny na dwa tygodnie do przodu. A mhm. ile z nich właśnie przyjdzie za tobą tutaj? Zadałeś pacjentom to pytanie? Lokalizacja będzie kluczowa, ale gdybyśmy zdecydowali się na powiśle, byłaby to większość. A, hmm? ktoś na pewno zgubi się po drodze. Oby jak najmniej. E, Uczcijmy to gorącą herbatą i szarlotką, co wy na to? No, bardzo chętnie. O, ja, ja też poproszę, tak, tak, tak. To, to ja, ja, ja, ja ci pomogę, dobrze? Chodź, kochana. Chodź. Dlatego to musi być krok do przodu, nie tylko zmiana adresu. Ja widzę to tak. Nowy profil pacjenta. Neurologia, trudniejsze przypadki I sposób pracy dłuższy Bardziej proces niż sporadycznej wizyty Czyli mniej pacjentów dziennie No ale potencjalnie większy dochód z jednego pacjenta no, To niech będzie, że ja to wolumen, stały przepływ ludzi I co się z tym wiąże? Stabilność biznesowa Musimy to pacjentowi jasno zakomunikować Działamy no. kompleksowo Tyto, ortopedia, sport, bóle przeciążeniowe Ja, neurologia, powroty po udarach no to tylko bardziej złożone przypadki No a co z pacjentem, który jest jakby pomiędzy? Przekazujemy go sobie e, Czyli uczymy się też od siebie No właśnie tak no to co zrobimy z tym lokalem? Bierzemy? Już koszty nie są małe, Wynajem to jest 6,5 tysiąca. Na pewno można negocjować. No, zobaczymy, zobaczymy. Dlatego proponuję, na start działamy na swoich przychodach, ale dokładamy się do kosztów proporcjonalnie. No, no to ma sens. Ważne, żeby to miejsce nie było anonimowe. No, moje obecne trochę jest, a działa. Bo od lat jesteś w tej samej lokalizacji. Pacjenci się przyzwyczaili. Teraz musimy zawalczyć o nowych, może z trochę zasobniejszym portfelem. Hm. Do nich trzeba, wiesz no, innego podejścia Trzeba im coś obiecać, coś czego nie dostaną w innym miejscu No niby tak, a wiesz jak to zrobić? No. Wiesz no co, pójdziemy w edukację, wideo Pokazanie procesu. Nie, nie tylko bolą cię plecy, Jacek i Robert zapraszają, rozumiem. No nie wiem, nie wiem, ale to oznacza więcej roboty poza gabinetem, a wiesz, że mam małe dziecko. To nie jest takie Dobrze, prosty. wezmę to na siebie. Moim zdaniem to dobra inwestycja. Nagramy kilka rolek, wrzucimy na media społecznościowe. Będzie pan zadowolony. No to jak tak, to przybij piątkę wspólniku. Chłopcy wygląda na to, że się dogadaliście. O, proszę, Oj proszę, tak, proszę jeszcze panu. musimy porozumieć się tylko z właścicielem lokalu. Aha. No moim zdaniem to już pestka. Powiem wam, że ja tu bym Aha. chciał. Żebyśmy za rok no. mieli jeszcze jednego albo dwóch fizjoterapeutów do pomocy. Oh, oh, oh. Mm. Żebyśmy mogli sobie trochę odpuścić, nie? No? A ja bym mm. chciał, żebyśmy za rok nie żałowali tej decyzji. Oh, no, to, no. to się da połączyć. <laughs> Też jestem tego zdania, a od kiedy chcielibyście zacząć? Zrobimy to powoli. Pierwszy miesiąc adaptacja i moi pacjenci. W tym samym czasie komunikacja na zewnątrz. A potem cała naprzód i zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. W następnym etapie sprawdzamy liczby i decydujemy, co dalej. O, masz. Znowu ta pani Malinowska. Nie da mi dzisiaj odetchnąć. Tak, pani Regino? Gienek nadal nie odbiera telefonu? No, sama zaczynam się martwić Nie, nie, nie, najlepiej będzie jak ja do pani zejdę Tak, teraz, no i w tej chwili do niego zadzwonię, no Do zobaczenia Ojejku, nie wiem co się dzieje Podobno Gienek nie odbiera telefonów. Nie daj Boże, coś się stało? Jacku, a, a może ty zawiózłbyś panią Reginę na lotnisko? No, nie ma najmniejszego problemu, be, be? kiedy? No teraz. Naprawdę mógłbyś? Mm, jasne. Ojej, Jacku, to chodźmy. Zejdę z tobą do Malinowskiej. A, a wy, kochani, spokojnie pijcie sobie herbatę, no. Zaraz wracam. tak, tak. tak, tak. Chodź, ja Robert, chodź, Robert. Robert, zarazłem hmm. koniecznie do tej agentki. Powiedz, że chcemy negocjować z właścicielem cenę najmu Ale tak od razu może trzeba się chwilę wstrzymać. Nie, nie, nie. Kujmy żelazo póki gorące. Mhm. Moim zdaniem to świetna miejscówka. Daj znać po rozmowie. No, Żółwik, mój powolny wspólnik. Żółwik. Pan Miriel. Uważajcie, os jedźcie ostrożnie. Częstujcie się szarlotką! Dobrze, dziękujemy. Jack, przepraszam cię, tylko zadzwonię do Gienka, dobrze? Oczywiście. E, halo, żyjesz? No, to dlaczego nie odbierasz telefonów od pani Reginy? Ona odchodzi od zmysłów. Masz resztkę baterii od jej ciągłego dzwonienia. No, mówiłam ci, że z rana żebyś znaładował. Do tego złapałeś gumę? Gdzie w W drodze do domu. No. Rozumiem. Próbujesz coś z tym zrobić, a ona cały czas dzwoni. Zajmij się w takim razie tą oponą, a my sobie poradzimy. No. Tak, na pewno. Jacek ją zawiezie. Tak jest. Borkiewicz. Są z Mirielu u nas. No, no to pa. Oh, dziękuję, Jacek, że się zgodziłeś. Żaden kłopot z chęcią pomogę. Tylko muszę cię ostrzec, to nie będzie łatwe zadanie. Pani Regina jest... Bardzo specyficzną osobą. <głos> Obiło mi się nieco o uszy. <głos> <głos> A to jest jej pierwsza podróż za granicę, i do tego taka daleka. <głos> Leci do Australii, do swojego Alojzika. <głos> Cieciu, mam anielską cierpliwość. Moja Miriel <głos> mi odpowiednio przeszkoliła. <głos> ano tak. <głos> <głos> Matko Przewoświęcza Pani Profesor, ja się z tych nerwów wykończę. Dzień dobry Pani Malinowska. Takie nerwy, że aż mnie trzęsie. Dzień dobry, dzień dobry. Od rana biegam jak kot z pęcherzem. No tak. Już kilka razy sprawdzałam zawartość walizki i torebki. Ja, ja nie mam pewności czy ja wszystko zapakowałam. Nie no, nie no, to jest ponad moje siły. Ta cała wyprawa. A gdzie pani inżynier? Mamy drobną zmianę planów. Jacek go zastąpi. A coś się stało panu inżynierowi? Nie no nic takiego. Jezu, tyle razy do niego dzwoniłam i nic. O mało na zawał serca z tego wszystkiego nie zeszłam. Gierek złapał gumę w drodze do domu. O Boże, to pewnie przeze mnie. <śmiech> nie. nie no, co za pech na początku podróży. Ja ciekawa jestem, co jeszcze mnie czeka, aż strach pomyśleć. Pani Malinowska, przede wszystkim niech pani się uspokoi. Nerwy to zły doradca. Może niech pani usiądzie. No... No no ma pani rację Tak, tak, U usiądę na chwilę o. Tym bardziej, że przed podróżą człowiek powinien usiąść tak. tak Bo wiadomo, że każdy dom ma swoje duchy i nagłe wyjście Mogłoby je rozgniewać Tak, tak, trzeba usiąść, y trzeba usiąść tak. tak Wtedy podróż ułoży się lepiej Tak. Ja przed każdym wyjazdem siadam i powtarzam sobie Paszport, bilet, pieniądze Paszport, bilet, pieniądze Tak o, To już może nie do końca aktualne, ale pomaga uporządkować myśl Właśnie Proszę sprawdzić, czy zabrała Pani wszystkie wymagane dokumenty mhm. Gdzie ma Pani paszport? Gdzie ja mam paszport? Ale w torebce Dobra, a wiza? Australia wymaga wizę. No mam, mam, ją w telefonie o, a bilet? No też mam w telefonie Alojzik mi kupił <grym> no tak. Teraz Pani Profesor takie czasy, że papier stał się nieważny Tylko te aplikacje Pani Lola mi pomogła Ona jest biegła w tych sprawach O, tak Bo Alojzik... Przez telefon nie potrafił mi nic wytłumaczyć O mały włos A nigdzie bym nie poleciała Takie były nerwy I powiem pani w zaufaniu Krzyki też były Ach, Nie wierzę No a jednak Tak, wszystko mam No, to możemy jechać O! Nie szkodzi, że za wcześnie Najwyżej posiedzę sobie trochę na lotnisku ja, ja już się pożegnam no. Zostawiłam u siebie na górze gości Pani Regino Szczęśliwej podróży Proszę odpoczywać I przysłać nam pocztówkę z Australii Adres pani znam No tak, pani profesor mm -hmm. Najpierw muszę tam dolecieć Jezus Maria Co? Dobrze, że sobie przypomniałam Moja ściąga z języka angielskiego Zostawiłam ją w kuchni Uch. Przy śniadaniu powtarzałam najpotrzebniejsze słówka Check in Nie Odprawia przypuszczałem, banazowa. że jest aż tak źle Kontrola bezpieczeństwa Zdrawa. Get gate yy, Numer bramki Jest, tak. jest, jest Znalazłam swoją ściągę <grym> Boarding Wejście na pokład Deparczes, odloty Żeby nie pomylić Oj, z rywal Z przelotami. Tak, tak. Jezu, głowa mi od tego pęka Dzisiaj Dzisiaj to ja nawet pomyślałam Że może ja niepotrzebnie się pcham Do tej Australii No po co mi to na starość Źle mi było na dobrej. Podróże no... kształcą, pani Regino. No, poza tym jedzie pani do swojego ukochanego. Nie, no, niby tak, ale co mi z tej miłości? No, tak czy nie? Ta podróż tylko wydłuża te, no, te agonie. On i tak tu nie wróci, ja już swoje wiem. A, proszę tak nie mówić, pani Regino. No, co mam nie mówić? No, tak dobrze mi szło z przyjmowaniem swojego losu. Jakiego losu? Jakiego? O Jezu, jak jakiego no? Mojego. Wracałam do tego, co tak dobrze znałam. Do, do życia w samotności. Takie, takie postępy miałam. A teraz ta wizyta tylko na nowo rozdrapie rany. Po co mi to? Po co? Ale pani Regino, niech się pani uspokoi. E, dobrze, proponuję, żebyśmy się zbierali, bo za chwilę będzie za późno. O. Pozwoli pani, że wezmę walizkę Dobrze, no. dobrze Do widzenia Proszę uściskać ode mnie igienka pana Luizego. Proszę mi życzyć szczęścia pani profesor mm -hmm. We wszystkim, żebym się nie zgubiła na tym lotnisku Tak, życzę pani jak najlepiej, kochana Wiem, wiem Państwo są jak rodzina No co ja bym zrobiła, gdyby nie tacy sobie siedzi? Oh. No będę za państwem tęsknić. Już, już, Pani Żyko, kochana. Już. O Boże! Co znowu? Na śniadź mam zapomniała. A proszę nie zapomnieć o figurce Matki Boskiej Przenajświętszej. Tak, tak. Uprosiłam panią Lolę, żeby o nią dbała, ale Pani Lola teraz w tym internetach siedzi. Boję się, że zapomni, bo te Facebooki to pochłaniają czas. Ani się człowiek obejrzy. A cały dzień przeleci przez palce. To, żeby ją państwo wyręczyli, jakby co? Jasne, no, tylko jasne, jasne. No, no to z Bogiem. Wszystko będzie dobrze. Proszę się nie martwić i do zobaczenia, pani Regina. Do zobaczenia. Ach, no to proszę powiedzieć, jak pani leci? No, najpierw lot do Dubaju. Aha. Około 6 godzin. I, a w Dubaju. Lądujemy około drugiej w nocy. Na szczęście jest dużo czasu, nie będzie trzeba gonić. A na nieszczęście ta cała wojna w Zatoce. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafią dronem. Muszę tylko pamiętać, żeby patrzeć na znaki. Transfers albo connections Connections. Mhm. Czyli loty z przesiadką. Na pewno pani sobie poradzi. Oj, że to będzie największy stres, panie Jacku, bo tu w Polsce to to można zapytać, a tam... Niby uczyłam się przez ostatnie trzy miesiące angielskiego w uniwersytecie trzeciego wieku, no ale, ale się nie nauczyłam. Będzie dobrze, już otwieram samochód. Potem, jak już znajdę swój gate, czyli bramkę, to będę mogła odpocząć na leżance w strefie relaksu. No, taki luksus. Trzeba będzie tylko zachować czujność i sprawdzać na ekranie, czy nie zmienili numeru bramki, bo to się ponoć zdarza. A ile trwa lot do Australii? Aj, śmiat czasu, 13 godzin. No dobra, wsiadamy. Nie, nie, nie. Jeszcze chwileczkę, panie Jacku. Postójmy tu jeszcze tak chwilę, co? No, niech ja się napatrzę Na co? Na naszą kamienicę na dobrej A może to Może to ostatni raz Wystąpili Elisabeth Duda, Barbara Zielińska Ewa Kania Wojciech Żołądkowicz Grzegorz Kwiecień Autorka Marta Rebsda Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas Realizacja akustyczna Maciej Kubera Reżyseria Waldemar Modestowicz Wysłuchali Państwo 3597 odcinka powieści radiowej Matysiakowie Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę o tej samej porze Do usłyszenia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 Kardiowa Jedynka ma 100 lat i cieszy się, proszę Państwa, dobrym zdrowiem. A skoro tak jest, to fenomen długowieczności naszej anteny z eteru, postarajmy się przenieść na nasze zdrowie. Artur Wolski, a ekspertem jest pan profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Marek Postuła, kardiolog, internista, specjalista do spraw długowieczności. Dzień dobry, Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, co najbardziej skraca nam życie. No i dlaczego? Brak aktywności fizycznej, ten siedzący tryb życia skraca życie mniej więcej od 4 do 7 lat. No to chociażby też zła dieta i otyłość, czyli my mówimy o BMI powyżej 30, czyli tym najprostszym parametrze, który każdy z nas potrafi sobie wyliczyć. Wystarczy znajomość swojego wzrostu i wagi i już BMI znamy. Coraz więcej pacjentów przychodzi do mnie i chwali się, że rzeczywiście pod moim wpływem zmienili swoje nawyki. Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to już 15 minut aktywności fizycznej dziennie wydłuża życie o 3 lata. A jeśli chodzi o nawyki żywieniowe, to ja zwracam uwagę na to, żeby w tej naszej codziennej diecie było jak najmniej tej żywności wysoko przetworzonej, czyli można powiedzieć, że nasze zdrowie zaczyna się w sklepie, to co wkładamy do koszyka, czytajmy etykiety czytajmy dokładnie i wybierajmy produkty, które są po prostu najprostsze doskonała Doskonała rada, panie redaktorze. Jeśli miałbym mówić o najzdrowszych owocach, to borówki amerykańskie, czyli te wszystkie y, jagodowe y, owoce, to są najzdrowsze owoce, to są tak zwane superfusy, czyli Owoce bogate w polifenole, czyli substancje przeciwutleniające, które no, mają udowodniony wpływ na nasze zdrowie. Czyli takie odkurzacze, które wyciągają wszystko to, co jest w nas złe, niepotrzebne gdzieś na zewnątrz. No, tak najprościej Oczywiście już mówiąc, bardzo dobra metafora. Zalecają lekarze kardiolodzy też, żeby jednak nie ładować w siebie potwornych ilości mięs wystarczy 40 dekotygodniowo, tygodniowo, ale w zamian można to uzupełnić na przykład rybami. No najlepiej tłustymi rybami, czyli rybami bogatymi w kwasy omega, jeśli mielibyśmy mówić, która z diet jest najzdrowsza. To jest dieta śródziemnomorska, gdzie ta codzienna garść orzechów to jest taki nasz obowiązek. Ale mózg się ucieszy, bo on uwielbia, ale nie więcej, garść orzechów Tak jest. garść orzechów, no najlepiej niesolonych. Dbać o to, żebyśmy wybierali warzywa bogate w potas, czyli chociażby pomidory, chociażby banany. Oczywiście banany, które nie są przejrzałe. Jak on jest bardzo żółty i dojrzały, to ma wysoki indeks glikemiczny, ale jak już jest trochę taki zielonkawy, to już jest o 50% mniej. Tak jest. Często to jest też tak, że osoby przechodzące na wegetarianizm czy weganizm rzeczywiście wyrzucają mięso czerwone, w ogóle produkty odzwierzęce zwierzęce ze swojej diety. Natomiast te kalorie dostarczają w nadmiarze niestety z węglowodanami, no bo organizm dopóki się nie, ten metabolizm nie przestawi, on się domaga kalorii. No najprostszą formą kalorii niestety jest glukoza i fruktoza, która w naszej diecie, w diecie człowieka współczesnego zajmuje zbyt wysokie miejsce, bo jak popatrzymy na to, jak się zmieniło nasze jest. spożycie fruktozy w ostatnich 30 latach, to są to dane zatrważające. A Nasz organizm ewolucyjnie nie jest przyzwyczajony do takich ilości fruktozy, z czego konsekwencje widzimy chociażby tej epidemii naciśnienia tętniczego czy innych chorób układu sercowo naczyniowego A no właśnie, dlatego że pamiętajmy, jeżeli przybędzie nam wagi i nie będziemy się jeszcze ruszali, to natychmiast zbuntuje nam się układ sercowo-naczyniowy, siądzie nam układ kostny, nasz narząd ruchu, no i rozpocznie się cała kaskada różnych komplikacji z taką chyba już najbardziej drastyczną dolegliwością, czyli udarem czy zawałem. Po co? No dzięki mojemu warsztatowi naukowemu, który obejmuje również Genetykę, dużo łatwiej było mi w ten świat wejść. A jeszcze dzisiaj tę genetykę poszerzamy o tak zwaną epigenetykę, co jest chyba bardzo dobre. Pokazuje się, że genetyka ważna, tak, ale jednak środowisko, w którym żyjemy, czym oddychamy, co jemy, jakie są nasze zachowania, też takie dnia codziennego związane z ruchem, jakie mamy kontakty społeczne to są wszystko elementy, które wpływają na budowanie naszego dobrostanu zdrowia. Tak jest. Nie ziemia, nie domy, nie złoto w banku, e... tylko zdrowie. Dokładnie. Ja nie wiem, ile będę żył, chcę żyć jak najdłużej, obserwować, jak się mój syn rozwija, do czego doszedł w życiu. Nasza karta gwarancyjna to jest tak mniej więcej właśnie na 120 lat, no pod warunkiem, że przestrzegalibyśmy wszystkich zasad no i warunki, w których byśmy żyli, byłyby o wiele lepsze. No dobrze, mówimy o takich czynnikach, które mogą sprzyjać poprawie i wzmocnieniu naszego zdrowia, czyli powiedzieliśmy o diecie, powiedzieliśmy o ruchu, a inne czynniki, które budują ten fundament mocnego naszego zdrowia, to panie profesorze, co by pan jeszcze tutaj nam przypomniał, wymienił? Przede wszystkim sen. Myślę, że to też zapominamy o tym, że sen jest czymś bardzo istotne w naszym życiu. Każdy człowiek ma trochę inne, prawda, Normy takie, tak, które są e... dla niego dobre. 7-8 godzin to jest tak ogólnie. No, ale taka ogólna to jest 79. Nie potrzebuje znaczy, 9, a komuś wystarczy 5. Zgadza się. Długość to jest jedna, druga to jest jakość snu, czyli to ile tego snu głębokiego w każdej nocy mamy. A sen jest nam potrzebny, bo jeszcze pamiętajmy, że chociażby gdyby spojrzeć na mózg, to w czasie snu następuje czyszczenie tego mózgu od ilości kosmicznej, ilości śmieci, które dostają się informacyjnych i trzeba zrobić wolne miejsce na dysku, żeby następnego dnia znowu stanąć rzeźko do tego, żeby te wiadomości przyjąć. W czasie odpoczynku nocnego to następuje takie oczyszczenie tego dysku. No i też uczenie, bo de facto te informacje, które przyjmujemy w ciągu dnia, one no gdzieś tam są porządkują się. A co zrobić ze stresem? Bo trudno powiedzieć, że możemy całkowicie wyłączyć ten czynnik, który wpływa też na nasze zdrowie. Mówiąc o stresie, myślimy o czymś, co jest nieprzyjemne, Coś, co nam się negatywnie kojarzy, ale przecież czy ekspozycja na ciepło, czyli sauna chociażby, jeśli mówimy o medycynie długowieczności, czy ekspozycja na zimno, czyli te zimne prysznice. kryoterapia, czy, czy też aktywność fizyczna. To są wszystko stresory my go umiejętnie dawkując te stresory, no w pewien sposób stymulujemy nasz organizm, przestawiając go trochę, czy też ucząc go, że jak pojawi się stresor taki prawdziwy, czyli właśnie stres związany nie wiem, z emocjami czy z jakimiś sytuacjami codziennymi, no to nasz organizm sobie zdecydowanie lepiej z tym poradzi, bo będzie miał zasoby hormonalne, będzie miał zasoby emocjonalne, będzie miał zasoby immunologiczne. Dzisiejszy świat no, nie jest wolny od wszelkiego rodzaju używek i jesteśmy słabi i ulegamy tym różnym pokusom. Jak to się przekłada na długowieczność, na kondycję naszego Życia. Rzeczywiście, no, zalecana ilość alkoholu to jest 30 czy tam 15 gram alkoholu na dobę. No to teraz coraz częściej mówimy, że absolutnie alkohol w każdej ilości jest trucizną, wpływającą niekorzystnie... No nie tylko na nasze zdrowie psychiczne, ale przede wszystkim zwiększające ryzyko rozwoju chorób nowotworowych i trzy piwa dziennie to mniej więcej skraca nam życie o 6-8 lat. czyli To nie jest inwestycja absolutnie w długowieczność, to jest... Yy... Nie dość, że to kosztuje, to jeszcze skraca życie. Ciągle 30% dorosłych Polaków pali papierosy. No to są absolutnie statystyki zatrważające. Palenie papierosów skraca życie średnio 10 lat. Yy, jeden papieros kosztuje nas 11 minut życia. To jest zdecydowanie za duży koszt tej chwilowej przyjemności. Rzucenie palenia przed 40 rokiem życia to jest ciągle szansa na odzyskanie 9 lat tego życia. A papieros to jest najgorsza forma przyjmowania nikotyny, bo tam w takim jednym papierosie pan redaktor na pewno wie, jest ponad tysięcy substancji różnych chemikaliów, z czego 70 to są substancje rakotwórcze, czyli substancje, które no na pewno nie budują długowieczności, a wręcz działają kontrskutecznie. Powiedział Pan Profesor doktor Habilitowany Nauk Medycznych Marek Postuła. Pan jest kardiologiem, internistą i specjalistą do spraw długowieczności. Bardzo dziękuję i życzę wszystkim długowieczności. Artur Wolski i żyjmy proszę Państwa długo, zdrowo i szczęśliwie.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 Zdjęcia I gratulacje dla jedynki od partnerów z Europejskiej Unii Nadawców z Watykanu. Gratulacje dla pierwszego programu Polskiego Radia. Autopromocja. Krystyna Prońko, Natalia Kukulska, Ania Rusowicz, Paktofonika i Krzysztof Cugowski, Orkiestra Polskiego Radia i Rebel Babel Ensemble.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 Marian, mm. a po całym tygodniu pracy... O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. Media Expert. No przecież. Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert. Reklama. Radio Kierowców. Patryk Bedliński, zapraszam. Nie do końca płynnie poruszamy się krajową Siódemką w Łomiankach na północ od stolicy. Spowolnienia na tej trasie występują w obie strony. Zwalniamy też na S8 w Warszawie, w obie strony między Aleją Prymasa a Węzłem Łabiszyńska. Powolna jazda także na południe od stolicy, w okolicach Piaseczna na 79. Na zakopiance, wolniejszy ruch w kierunku zakopanego zwalniamy zaraz po wyjechaniu z Krakowa w okolicy Mogilan, ale już płynniej jedzie się drogą 52 w Małopolskiem między Kalwarią Zebrzydowską a Wadowicami. A tam też były dzisiaj spowolnienia. Uwaga między strzelnem a Kruszwicą. Doszło tam do tragicznego wypadku. Na 60 C2 auto osobowe zdarzyło się z motocyklem. Jedziemy naprzemiennie. Tylko częścią jezdni. Tak samo było między Świebodzinem a Trzcielem na trasie 92 po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych. W miejscowości Jasieniec mieliśmy ruch jednym pasem. Teraz wszystkimi pasami już możemy podróżować. A utrudnienia w najbliższym czasie mogą czekać między innymi kierowców w Łomży, bo tam rozpoczęła się modernizacja ulicy Nowogrodzkiej i duży jej fragment jest w Łomży wyłączony z ruchu. Do tego trzeba jechać naprzemiennie. Na ulicy Wojska Polskiego przy wyjeździe w kierunku Ostrołęki przedłuża się też oddanie do użytku remontowanego mostu na tej samej ulicy. W Alei Piłsudskiego trwa budowa nowego przejazdu kolejowego i też zablokowany jest fragment ulicy. Oczywiście od nas prośba o wyjątkową ostrożność i o niejeżdżenie na tak pamięć. Czekamy też na wieści od Państwa prosto z trasy. Dziś niewiele korków, ale jeżeli Państwo wiedzą o czymś niepokojącym w drodze, warto te wieści przekazać innym kierowcom. 22 513 11 11 to numer telefonu do Radia Kierowców.